Wibracja 29. Pozbądź się wstydu. Uczucie wstydu jest powszechniejsze niż sądzisz. Od czasu do czasu wszyscy odczuwamy mniejszy lub większy wstyd. Zawsze w naszym życiu będą istniały sytuacje, których będziemy żałować lub które zmienilibyśmy, gdybyśmy tylko mogli. Co więcej, na naszej drodze napotykamy też kwestie dotyczące nas samych, które chcemy ukryć. Wstyd to ciężka i nierzadko przytłaczająca emocja podsycana naszym ego. Jest mrocznym wspomnieniem, które sprawia, że czujemy się nieodpowiedni, nieprzydatni i głupi. Szczerze wierzę, że takie trudne emocje przypominają nam, że jesteśmy tu, aby nauczyć się, czym naprawdę jest miłość. Jedynym sposobem pozbycia się uczucia wstydu jest uznanie jakiejś konkretnej prawdy. Podzielę się z tobą czymś, co mi pomogło wiele razy, chociaż być może zabrzmi to jako klepany frazes. Kiedy zaczynam czuć wstyd, mówię sobie tak, bez ciemności nie byłoby widać blasku gwiazd. Kiedy nadchodzi ciemność wstydu, otrzymujesz jednocześnie szansę, aby być gwiazdą i jaśnieć. Wibracja na dziś Dzisiejsza lekcja wydaje się łatwa, lecz będzie dla ciebie nie lada wyzwaniem. Aby skończyć raz na zawsze z poczuciem wstydu, musisz zapomnieć o czymś jeszcze, o porównaniu. Wstyd każe ci czuć się gorszym, ponieważ twojego próbuje porównać twoją sytuację do sytuacji innej osoby lub do czegoś, co uważa za ideał. Tak czy inaczej zbaczasz z drogi i czujesz się gorszy. Dzisiaj wszechświat prosi cię o zaprzestanie przyrównywania siebie i innych do zakorzenionego schematu. Uwierz, że każdy, ty również, robi to, co potrafi najlepiej, wykorzystując przy tym całą swoją wiedzę. Nie ma potrzeby odczuwać wstydu, ponieważ zawsze starasz się najlepiej jak potrafisz. Pamiętaj o tym. Przekaż ten dar wszystkim bliskim ci osobom. Podziel się wibracją. Wstyd istnieje tylko wtedy, gdy porównuje się z innymi. Odsuwam od siebie potrzebę porównywania.